gdzie go piórka i wydziera się jak kurka? A nasz przegląd zaczynamy dnia 8 marca. W katalogu pojawił się m.in. Tyflo Podcast. Audycja pod tytułem sun 2013 i piąte urodziny Tyflo Podcastu. To jest podcastofon omawiany według nowych zasad, więc nie wszystkie podcasty zostaną omówione w tym przeglądzie, jak również i piąte urodziny Tyflo Podcastu. Mimo, że ich wysłuchałem, nie czuję się na siłach, żeby je o nich opowiedzieć. Kolejnym podcastem z 8 marca są Dziady z lasu. To jest dziesiąty odcinek. Godaj w tym odcinku zatytułowanym W piaszczystym wykrocie. Po raz kolejny z kolegami e, rozmawia o przeszłości, o życiu zastanawiają się czy przypadkiem nie pożyczyć sobie troszkę miału węglowego z pociągu, który akurat się niedaleko zatrzymał rozmawiają też o telefonach donikąd oraz latarniach i szlabanach no, mam nadzieję, że Godaj Godaj nie będzie się nam mnie obrażał za taki sposób omówienia Kolejnym, przedostatnim podcastem jaki się pojawił 8 marca są Nadgryzieni, 116 odcinek Norbert puszcza się za darmo ale wybiera partnerkę. No cóż, pojawił się. I ostatni podcast z 9 marca to Spektrum Rozwoju Powrót do portalu Serce to jest audycja, w której gości Ewa Filipowska. To byłyby podcasty, które pojawiły się 8 marca 2013 roku. Teraz zmieniamy numerek, skaczemy do marca 9. A 9 marca pojawiły się podcasty takie jak Cienie Przyszłości. Kolejny odcinek z serii Apokalipsa. List do zborów w Pergamonie. Oczywiście Szymon Wygnański i Michał Pilch kontynuują swoją serię Cieni Przyszłości rozmawiają o liście do zborów w Pergamonie a podcast drugi tego dnia to o piwie, 122 odcinek Artezan Brown Porter podcast jest czasem omawiany więc no cóż przykro mi, nie w tym tygodniu a teraz przeskakujemy do 10 marca zaczynamy dzień od podcastu Opowieści Pastora Przedsiębiorcy Urealnienie Życia, czyli jak żyć marzeniami Andrzej Burzyński w kontestacji opowiada nam o tym y tutaj jest napisane jak żyć marzeniami ale właściwie nie jak żyć marzeniami, jak spełniać marzenia jak wprowadzać te marzenia w życie, bo moim zdaniem życie marzeniami, a y życie y w życiu, w którym wprowadziliśmy te marzenia, to są dwie totalnie różne rzeczy. Kolejnym podcastem jest 25. odcinek podcastu Ruszaj się Bruno. Orły, Sokoły. Podcast poprzedni Ruszaj się Bruno był filmowy, filmowo. Dzisiaj po raz kolejny. Zaczyna się w piwnicy ale, ale jednak piwnica to nie są dobre warunki do nagrywania, więc akcja się urywa, ale dla nas to było kilka sekund, dla Arka był to e, cały dzień praktycznie. No w każdym razie w tym odcinku e, poruszany jest temat festiwalu filmowego Nagród Filmowych Orły 2013. Takie Oscary tylko, że na naszym polskim podwórku. Podcast android.com.pl to jest 45. już odcinek, a w tym podcaście panowie poruszają między innymi temat targów CES, a także telefon marki Caterpillar, który ma być pierwszą słuchawką z Androidem, Pancerną wręcz, y, która jest dostępna za dosyć wysoką cenę, ale myślą, wydaje panom się, że y, znajdą odbiorcy, znajdą nabywców. Y, Kat znajdzie nabywców na taką słuchawkę. Ostatni odcinek stręczył sporo, sporo problemów, bo y, to masa kultury, Back to the Future. Podcast, który mm, no troszkę mnie zapętlił, bo ja myślałem, że to jest ten co tydzień temu, ale to nie jest ten co tydzień temu, to jest ten, co będzie za dwa tygodnie. Mm, tyle. Podcast... Y Aha, zmieniamy numerek? Subiektywny podcast sportowy. 171. odcinek subiektywnego podcastu sportowego zatytułowany Polskie Bushido, który zaczyna się, lwia część oczywiście tego podcastu jest poświęcona piłce nożnej, a jakże zaczyna się od pytania co z tą Barsą, żeby przejść do Ligi Polskiej, panowie rozmawiają bardzo dużo o Legii między innymi ale później przechodzą do piłki ręcznej, do siatkówki, a na końcu <grywia> to w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawe. Był, pojawiają się dykteryjki y, typu y, szycie skuszy, na koniu w galopie. <grywia> Oj, mówię Wam, ja nie potrafię tego opowiedzieć, ale warto wysłuchać. Jechałem autobusem, i miałem dokładnie taką samą sytuację, jak mówiłem tydzień temu w podcastofonie live, że no nie dało się. Jak, jak oni mówili, opowiadali swoje dykteryjki, to <śmówi> też się buźka sama cieszyła. Tylko nie wiem, dlaczego ludzie się dziwnie patrzyli. No, szczególnie ta dziewczyna, która koło mnie siedziała. No, pozdrawiam, jeżeli słuchasz. Sorry. <laughs> Ale przejdźmy dalej. Podcast Dziwne Informacje. To jest bardzo krótki podcast, jak zwykle y, z, y, przygotowany przez. Y, przeczytany przez. Y, Iveliosa. Nie. Możliwe. No w każdym razie, dziwne informacje. Nie będę go omawiał, bo to będzie za duży spoiler. I ostatni podcast, o którym tylko wspomnę, z 11 marca, to wydanie główne z Hugo. Czy aktor jest komuś potrzebny? No nie wiem, nie wiem. A my zmieniamy numerek, przechodzimy do 12 dnia marca. Zaczynamy od podcastu, który czasem jest omawiany, a ja go dzisiaj omówię wyjątkowo, bo akurat go wysłuchałem. Tym podcastem jest agent Tomasz, zbanowana republika. Zabanowana republika. W tym podcaście zaczynamy smutno. Jest to podcast smutny, ponieważ zmarł dyktator. Jeżeli nie wiecie jeszcze o kogo chodzi, to musicie wysłuchać podcastu agent Tomasz. Agent ze względu na żałobę z ściął włosy pierwszy raz od wyboru Baracka Obama na prezydenta oj to długo długo, już mu tam do kostek te włosy zwisały no w każdym razie e, później agent Tomek zastanawia się nad zmianą formuły swojego podcastu a na końcu jest kupon promocyjny kod promocyjny, także spieszcie się może jeszcze jest aktualny to był agent Tomasz a teraz Historia mojej emigracji odcinek 30 o tytule Syberia to jest druga część wywiadu mm, z człowiekiem tym razem <śmiech> z człowiekiem druga część wywiadu z poprzedniego odcinka tym razem mm, pan opowiada o swoich przygodach na Syberii o tym jak jeździł tam po różnych wioskach Odwiedzić Polaków Których znał, których nie znał O tym jak chodził po górach o, o tym, że Zamierza się tam wybrać jeszcze raz No i oczywiście sztampów nie chwatajet Na lotnisku Ale jak z tego wybrnął To o tym w podcaście To co? Przedostatni Dziennik pokładowy Wpis 29 O serialu Black Mirror, to jest odcinku The Waldo Moment Waldo, przepraszam Waldo Waldo Moment o serialu Black Mirror i tutaj właśnie Michał Ochnik z podcastu Dziennik Pokładowy opowiada nam na temat trzeciego odcinka drugiego sezonu e, serialu Black Mirror w którym właśnie głównym bohaterem jest Miś Animowany Waldo, a raczej człowiek, który stoi za tym misiem i bawi się w politykę. W podcaście Michał nie chciał zdradzać za dużo szczegółów, żeby nie spoilować. Ja jeszcze tego serialu nie oglądałem, więc sam nie jestem w stanie wiele więcej o tym powiedzieć. Natomiast bardzo się cieszę i będę się cieszył, jeżeli Michał w końcu wróci do swojej serii. Stanisław o Stanisławie Lemie ostatnim podcastem z 12 marca niech będzie tyflo podcast przeglądarki internetowe ten podcast się pojawił dziękuję zmieniam numerek mamy szczęśliwą trzynastkę inny koncept Ania i Nowa Huta czyli Paweł Duraj ze swoim czarnym zoomem spaceruje z niejaką Anią po zakamarkach Nowej Huty. Między innymi, dlaczego Nowa Huta to miasto bram, jak to wyglądało, jakie są widoki z okien u Ani oraz jak to jest z tymi kościołami. I w 13 marca pojawiło się jeszcze Spektrum Rozwoju, spotkanie z przygodą życia, ale tego podcastu nie słuchałem, bo nie muszę. Dziękuję. 14 marca czyli Cienie Przyszłości, Apokalipsa, List do zborów w teatyrze. Tutaj pojawia się Nowa Twarz. Przepraszam, że nie zapamiętałem, jak się nazywa Nowa Twarz. W każdym razie rozmawiają na temat Listu do zborów w teatyrze, ale oczywiście rozmowa schodzi na temat fałszywych proroków, na temat sprawdzalności przypowiedni tychże proroków. Teoria chaosu, Smart Meters, czyli inteligentne liczniki. Ten podcast czeka w kolejce. A oraz Podcastofon. To był tydzień 10. 2013 roku, live. Eee, tego podcastu słuchałem. A raczej go nagrywałem. <śmiech> Ach, Jasiek i Przemek, małe filmidło. Czyli 44. odcinek Ciasto kończy się piec. Ten odcinek jest dosyć krótki, jak na standardy małego filmidła. Powstał właściwie chyba tylko dlatego, żeby się chłopaki mogli e, pochwalić. Pochwalić faktem, że wystąpią na pyrkonie. I to nie jako łowcy sław, ale właśnie sławy. <grych> ale żeby nie było, rozmawiają również o trzech filmach i nowościach kinowych i nie tylko. Ostatni podcast z 14 marca i przedostatni w dzisiejszym podcastofonie to Raport Martina. Podatek od możliwości. W tym odcinku Martin pastwi się nad yy, rozporządzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego czy jak mu tam, które odwołało wyrok Sądu Pierwszej Instancji, który, w którym to sąd stwierdzał bezzasadność naliczenia podatku od osób, które nie wzięły udziału w imprezie firmowej. Ale to, to było przez większość odcinka, a na końcu odcinka pojawił się wielki test wiedzy ekonomicznej by Telewizja Polska. No i tu Martin się troszkę wyśmiewał. A ostatnim podcastem, jaki się załapał do tego zestawienia, jest podcast z 15 marca, czyli Radio Stephen King, 105 odcinek, a w nim Hubert Mandos-Pandowski opowiada nam o występach Stephena Kinga na szklanym ekranie. To jest oczywiście część pierwsza. Za tydzień poznamy część drugą, w której usłyszymy Stephena Kinga na ekranie dużym w kinowych produkcjach. No, A kim, kim był Stephen King i jak wiele, jak wiele miał ról, jak długo, się, jak długo występował, w jakich filmach, o tym usłyszycie właśnie z podcastu Radio Stephen King. To były wszystkie podcasty w tym tygodniu, teraz przyszła pora na topy, ty, topy, topy tygodnia, typy miesiąca, tak dokładnie, a moimi typami tygodnia są... Dziesiąty odcinek Dziadów z lasu w piaskowym wykrocie Tak? W piaszczystym wykrocie, przepraszam. E, co jeszcze? Subiektywny podcast sportowy, czyli 171. odcinek Polskie Bushido oraz 30. odcinek historii mojej emigracji Syberia. To były moje typy tygodnia jeżeli były jakieś wydarzenia w kalendarzu to ja to sprawdzę i dogram a na wszelki wypadek już się pożegnam mówił do was Maciek minimal 2 a słuchaliście przeglądu tygodnia 11 w katalogu podcastów polskich podcastofon.pl dziękuję do usłyszenia